przeczytajmy cały ten psalm 75 wysławiamy Cię Boże wysławiamy wzywamy imienia Twego opowiadamy cuda Twoje gdy upatrzę porę będę sądził sprawiedliwie choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy ja jednak umacniam jej słupy mówię do zuchwałych nie bądźcie zuchwali a do bezbożnych nie wynoście się nie podnoście głów przeciwko niebu nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu bo nie ze wschodu ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd. Lecz Bóg jest sędzią. Tego poniża, tamtego wywyższa. Bo w rękach Pana jest kielich wina musującego pełnego przypraw. Z Niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi nawet osad Jego wysączają i piją. Ale ja będę zwiastował powsze czasy. Opiewać będę Boga Jakuba i połamie wszystkie rogi bezbożnych. Lecz rogi sprawiedliwych podniosą się. I wybrałem ten sam, ponieważ zawiera tę samą myśl, którą ostatnio widzieliśmy w tej modlitwie Anny i której dzisiaj też dokładnie się Później przyjrzymy. Myśl, która tutaj jest zawarta w tym psalmie, to fakt, że Bóg rządzi tym światem. Tutaj jest to ujęte w tym zwrocie, że Bóg jest sędzią. I kiedy my mówimy o sądzie Bożym, o tym, że Bóg jest sędzią, to przede wszystkim kojarzy nam się to z kresem wieków, kiedy każdy człowiek stanie przed Bogiem i zda sprawę ze swojego życia każdy będzie musiał przed Nim odpowiedzieć i jak gdyby tutaj upatrujemy ten sąd Boży, ale Bóg jest sędzią nie tylko będzie sędzią, ale On jest sędzią i to wyrażenie w Biblii że Bóg sądzi że Bóg jest sędzią oznacza Jego decyzję co do tego czy ktoś będzie wysoko, czy będzie nisko czy będzie miał więcej czy będzie miał mniej? Czy będzie zdrowy? Czy będzie doświadczany w ciele? Albo kiedy będzie doświadczany? Bo wszystkich nas to czeka. Kwestia jest tylko kiedy i w jakiej mierze. I Bóg jest nad tym Panem. On jest tym suwerennym władcą, który o wszystkim, co dzieje się, decyduje. I nawet jak tutaj widzimy, bezbożni piją z jego kielicha. Tutaj mamy taki obraz tego, co Bóg dla nich zamierzył, i oni nie to, że tylko troszkę popróbują tego, co Bóg dla nich ma i mogą powiedzieć: To mi się nie podoba, ja będę robił to, to, co ja chcę. Nie. Tutaj czytamy: nawet osad wysączają z tego, co Bóg im przygotował. Do samego dna. Nie ma czegoś takiego, że człowiek sobie decyduje, czy to, co Bóg decyduje dla niego, mu się podoba i to, co Bóg mu postanowił i przeznaczył, to on chce to wziąć, czy tego nie chce. Nie jesteśmy na takiej pozycji w ogóle z Bogiem. Bóg decyduje o tym, jak będziemy żyć, gdzie będziemy żyć, ile będziemy żyć. On o tych wszystkich sprawach decyduje, a my... Możemy tylko wziąć i to wypić. Co On nam przeznaczył, co On nam zgotował. To nie znaczy, że jesteśmy jakimiś marionetkami, które nie mogą nic zadecydować. I... Nie. Te Jego decyzje, te Jego sądy też są związane z tym, jak my reagujemy na Jego dobroć, na Jego łaskę, na Jego dary. To już jest wszystko zaplanowane przez Niego od samego początku, dlatego, że On wszystko wie o tym, jak my zadecydujemy, jak my się zachowamy, jak my zareagujemy. Niemniej jednak Słowo Boże podkreśla ten fakt, że całe nasze życie i wszystkie nasze dni, wszystkie nasze drogi od Niego są zależne. Nie jesteśmy, jak to niektórzy sądzą, kapitanami naszego okrętu, ale wszystkie nasze drogi są zależne od Niego. I dlatego z wielką pokorą, kiedykolwiek coś planujemy, tak jak Jakub nas poucza w swoim liście, powinniśmy zważać na Jego wolę. Czy on na to pozwoli, czy tak rzeczywiście będzie, jak my planujemy, jak my sobie układamy, czy taka rzeczywiście będzie Jego decyzja. Czy On to pobłogosławi, czy się temu przeciwstawi. Nasze życie jest w Jego rękach, od Niego jest zależne. Dlatego nie mamy jak ci bezbożni wynosić się i podnosić swoje głowy przeciwko Niemu i nie mówić zuchwale przeciwko Bogu, ale tak jak ten sam nas zachęca Wysławiać Go, wywyższać Go, opiewać Jego imię, zwiastować Jego Słowo po czasy, wyznawać, że Bóg jest władcą, wysławiać Go, wzywać Jego imienia, opowiadać Jego cuda. I zawsze człowiek jest po jednej albo po drugiej stronie. Albo jego życie jest życiem chwały dla Boga i w jego ustach jest wyznanie kim Bóg jest i co Bóg czyni i jak Bóg jest godzien chwały albo jest pycha albo jest wniosłość albo jest spoleganie na ludziach i na ludzkich jakichś osiągnięciach i pysznienie się w tych rzeczach i my dzisiaj stoimy przed takim wyborem myślę, że to, że tutaj przeszliśmy, już pokazuje co chcemy wybierać za czym chcemy stać. I mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie jak ten faryzeusz, który trafił do świątyni, gdzie miał wysławiać Boga, a wysławiał siebie. I to, co on dokonał. I to, jakim on wspaniały jest. I jak mógł z pogardą patrzeć na innych, którzy nie byli tacy jak on. Mam nadzieję, że Bóg takiego serca tutaj dzisiaj nie znajdzie. Ale tak jak powinniśmy, staniemy przed nim z pokorą dziękując Mu za wszelkie dobro w naszym życiu i przepraszając za wszelkie zło, uniżając się przed Nim, a wywyższając Jego. Po to się tu zgromadziliśmy. Powstańmy proszę, do modlitwy. Panie, przed Tobą stajemy i przed Tobą się kłaniamy. Wyznajemy, żeś Ty Panem wszystkich rzeczy. I chociaż na co dzień nieraz zapominamy o tym, i wydaje nam się, że to niegodziwi ludzie rządzą tym światem, że to przypadek, że to los, że to jakieś zbieg okoliczności, różnym rzeczom przypisujemy to, co dzieje się w naszym życiu i wokół nas. Panie, kiedy przychodzimy do Twojego Słowa, to jesteśmy oświeceni i wyraźnie widzimy w tym Słowie, że Ty jesteś Panem całej ziemi i że w Twoich rękach jest nasze życie i wszystkie nasze sprawy i że nie możemy najdrobniejszej rzeczy uczynić bez Twojego przyzwolenia i bez Twojej łaski, która nas uzdania do tego, co dobre. Przepraszamy za to, Panie, kiedy wykorzystujemy Twoją łaskę i dobroć w niegodziwy sposób. Kiedy zamiast Tobie służyć, zamiast Ciebie chwalić, zamiast czynić dobrze, idziemy za jakimś złym głosem, idziemy za porządliwością naszych serc i naszą ludzką upadłością i tarzamy się w jakiejś niegodziwości, łamiemy Twe prawo i sprzeciwiamy się Tobie i w ten sposób bluźnimy Tobie Pani i wyznajemy, że my jesteśmy Panami. Wybacz nam, prosimy. Wybacz nam wszelką niegodziwość, wszelką nieprawość, wszelkie nieposłuszeństwo, wszelkie zło w naszym życiu. Odpuść nam w swej łasce i w swym miłosierdziu. I pomóż nam na nowo widzieć Ciebie jako Króla i Pana tego świata i prawdziwie nasze życie Tobie poddawać jako naszemu Panu. Abyśmy to nie my sami, ale byś Ty nami kierował, abyś Ty nas prowadził, abyś Ty się w nas, Panie, uwielbił i objawił swą mądrość i swą łaskę i swą moc błogosław prosimy to nasze dzisiejsze zgromadzenie i pomóż nam w właściwej postawie stanąć przed Tobą i modlić się do Ciebie i śpiewać Tobie pieśni i wywyższać Ciebie nie szukając własnej chwały nie próbując siebie tutaj pokazać i wywyższyć ale prawdziwie uczcić Ciebie jedynego, który godzien jest tutaj pośród nas chwały dopomóż nam, każdemu z nas, dopomóż Panie, włożyć serce w słowa tych pieśni i z głębi serc modlić się do Ciebie, czy to głośno, czy po cichu, pomóż nam obcować z Tobą blisko, Panie i dotykać się Ciebie, a Ty dotykaj nas Ty przemienij nas Ty objawiaj się dzisiaj pośród nas, w swej dobroci, w swej łasce w swej mocy, prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przez którego do Ciebie przechodzimy Amen